Odcinek 18 No nie skończę Nie skończę tej książki Jej się nie da skończyć Można ją w pewnym miejscu przeciąć Przylepić zakończenie Napisałem je zresztą zaraz po rozpoczęciu pracy nad nią w przewidywaniu takiej sytuacji Leży przede mną sterta kartek materiał Na trzy książki Oczywiście mogłem posłuchać dobrej rady sporządzić tak zwaną drabinkę, wypełniać między szczebelkami wytyczone tematy. Powstałaby może poprawna książka, tylko tylko nie byłoby mnie, nie byłoby mojego Lwowa, nie byłoby tego, co skapnie prosto z serca. A o tylu rzeczach nie napisała. Nie napisałem o humorze lwowskim, powstającym na ulicy, karmiącym się ulicą na nich, żyjącym i umierającym w druku. Personifikacją tego humoru byli dwaj moi przyjaciele Szczepcio, który tłumaczył Tończowi na żywo, w niedzielę wieczorem, jak to było w samej rzeczy a to o tym jak król Jan Kazimierz powiadomiony przez za że droga wolna raglan na siebie, korony na głowę i hula z marszką panią do Lwowa. A to o tym jak marszałek Piłsudski zmęczony strażni, bo siedzi za takim serdecznym wielkim biurkiem, na którym same telefony. I każdy jeden od innego ministra. Jak przeczyta w ekspresie wieczorem, że, że, że, że coś nie tak, to on jednego ministra za drugim po krzyżach, po krzyżach, a że właśnie imieniny marszałka, to niechby ze staruszek przyjechał do Lwowa, zaprosiliby go do cyrku, daliby arbaty, ciotka bandziuchowa zrobiłaby mu taką kiszkę piękniętą ze szkwariczkami, radia by się posłuchał, dopiero by się odpocznął, jak trzeba... Nie napisałem, bo gdy zobaczyłem w telewizji żalosną parodię tego humoru, bezkarnie odwaloną przez wyznawców teorii, że żyć z czegoś trzeba, to przypomniał mi się fakt ogólnie znany. Mnie jednak tylko z opowiadania o tym, jak Szczepcio Wajda stanął w kolejce z nocnikiem w ręku i na indagację odpowiadał, tak jak gówno daję, to do czego mam brać? Tak, humor lwowski to był sposób na życie. Lwów to był sposób na życie. Nie napisałem o moich ukochanych szwargotliwych Ormianach, choć jeden z nich, okulista z ulicy Olszewskiej w Warszawie, dał mi moc fascynujących materiałów. Na przykład książkę z 1601 roku opracowaną na podstawie rynkopisu z Biblioteki Świętej Pamięci Józefa Dzieczkowskiego w Lwowie, w którym na pierwszej stronie herb korony Polski, orzeł jagielloński w Czerwonym Polu, złocony, ale przez czas zczerniał, pod nim trzy wieże na Żółtym Polu, a lew w otwartej bramie. Obok na drugiej stronie herb lwowski-ormiański, po czym oddzielny taki tytuł. Takowich praw konfirmacja, Króla jego mcyzii, tak trzeba przecie nie wiem, jak z pani radnimi koronnymi na Sejmie Walnijmy w Piotrkowie, dedat. w sobotę bliską przed niedzielą, kwinkwagezima rzeczoną, 1519. Zapanowania święty pamięci Karola Polskie o Zygmunta I roku 13. Dokładnie Państwo tak przeczytamy, jak napisane. Tam na stronie 99 czytamy, gdyby się dwa między sobą stworzyli i powadzili, a białogłowa między nie wbiegłaby, przecież w oddzielnia biegłaby oddzielnie, dla rozwadzenia chcąc onemu pomóc, którego przemagano albo który by upadał, a nie mogąc inaczej onych zwarliwych od siebie odciąć, a tego przemagającego za członek wstydliwy uchwyciła, wtedy prawo nakazuje, iż takowej białogłowie ta ręka ma być ucięta, która się dotknęła takowego członka. A jeśli by przez Y a jeśliby się prawo laskawie nakloniło do tego, wtedy takowa białogłowa może rękę swą odkupić. <grych> Tak, nie napisałem o Żydach lwowskich A tyle było wśród nich Znakomitości, tylu miałem wśród nich Przyjaciół Takich jak najuboższy milioner świata Adaś Fleker z ulicy Jagiellońskiej Mam go na zdjęciu razem z papieżem Janem Pawlem II Reprezentował wierzących Żydów polskich Jak cudowny człowiek Lolek Perec Autor piosenki Miasteczko Bełs, Człowiek o złotym sercu mojej siostry Dzidzi on mnie uczył śpiewać, jak jechałem do Izraela. Pierwszy raz uczył mnie śpiewać. Miasteczko był właśnie. A zresztą, co ja się będę bawił? Ja państwu zaśpiewam. A uczył mnie tego sam mistrz, Lolek Peret. Czy ja będę pamiętał? Jest is for Schein zwąb sich jubel, ich bin weg in die grösse Welt. Trän in die Augen hab ich gehabt. in der Tasche meine, kein Gru Meine städte Lebel, meine heimliche wieche, meine Kinder verbrach. Städte Lebel, meine städte Einheimere wihb meine Kinder juren verbran. Jeden schabes pfleg ich läufer mit alle Kinderl soglei. Zeitsen unter grinden boy und kicken. da <śpiewałem> Zresztą dużo tam Śpiewałem różnych piosenek Uczyłem się po hebrajsku, w 11 językach się uczyłem śpiewać Ale jeszcze co jest zabawne To Państwu powiem, że Jak przyjechaliśmy do Izraela To poprosiłem, żeby mi dano Znaną piosenkę izraelską tam u Dziunka Olearczyka byłem i on mi taką piosenkę zaproponował Shalom e Sandlar ja powiedziałem, no i tłumaczyć to ja nie będę bo po pierwsze nie umiem, bo to po hebrajsku ale, ale napiszę tekst oryginalny i nie będę Państwu śpiewał tego co śpiewałem w języku hebrajskim tylko zaśpiewam Państwu to co dopisałem po polsku dwie zdrowki. co ogromne państwo miał a w państwie tym szef Żyl, co króla raz zapytać śmiała, gdyby tak szefczyk i królem był, Wajleleli, wajle wel wajle było tak wieszcie mi. Wajleleli, wajlejomi, było tak wieście mi. nie daj Choć tron to jest tylko mit i kult, tak mądry król ponoć miał rzecz. Źle jest gdy buty szyje król do miejsce na tronie zajmuje. Szepce wajle leli, wajle jumi. Bywa tak, wierzcie mi. waj le, le, No ale przecież nie będę Państwu śpiewał. Wszystkich piosenek, jakie tam śpiewałem, było ich dużo. Wracam do moich znajomych, do moich przyjaciół, którzy tam byli, żyją. Tam jest ostatni żyjący świadek mojego pobytu za kręgiem polarnym W Tel Awiwie mieszka taki lutek Grinbaum. Nie napisałem o tylu rzeczach Choć dowiedziałem się od pani Marii Z ulicy Litewskiej i męża Od żydów izraelskich, amerykańskich, niemieckich, francuskich Tyle, że starczyłoby na nową książkę Nie napisałem o przyjacielu Który przesiedział przeszło pięć lat we Wronkach któremu w czasie zjazdu poznańskiego adwokatury polskiej, żądającej w styczniu 81 roku powrotu Witołda do zawodu, setki mecenasów biło na stojąco brawa, A on, lwowski twardziel z placu Halickiego, szedł środkiem sali z głową opuszczoną. Wreszcie podniósł, zalano łzami twarz, chciał przemówić i... I ten wielki mówca, dr Lis Olszewski, nie mógł wydobyć głosu. On był sumieniem naszego wymiaru sprawiedliwości. Te słowa powie na jego pogrzebie słynny adwokat, mianujący się uczniem Witola Szylanowicki. Kto sieje nienawiść, nienawiść zbierze uprzedzależ ojcze, Pamiętam. Ale pisze o różnych okropieństwach Gwoli przestrogi Nie pod adresem tych, którzy sadzali Odsuwali od pracy i życia Obcinali języki członki mężczyznom I piersi kobietom Lecz tych, którzy w imię Dividet Impera tak długo Judzili jako wszechwładni firerzy Kaiserzy, Cesarze, Cezary Generalissimusy Aż pomyśleć Strachan, człowiek, który najwięcej Ma do powiedzenia Nazywa siebie sługą sług Bożych. A więc tak długo jodzili, aż zrozumieli, że nie ma się już dokąd cofnąć przed trybami zmontowanej przez siebie machiny. Jeśli masz się powtarzać, lepiej milcz, radziłeś ojcze, ale wybacz, oto inne, również Twoje słowa. Powtarzam i będę powtarzał: w nieskończoność świat jest piękny, a ludzie dobrzy. Iluś tam szubrawców z znaku świet lui i bladziej, potwierdzających jako wyjątki tę regułę nie powinno zamonicić obrazu prawdy. Mojego brata Zbycha przed Ukraińcami zwierzętami ukrył z narażeniem życia w chlewie Ukrainiec człowiek. Pisałem o Rosjanach, dzięki którym wróciłem z zakręgu polarnego, dokąd wysłali mnie Rosjanie. Żydzi torturowani w getcie wiedzą, jaka bezwzględność cechowała Żydów policjantów. W naszej lwowskiej moralności też znajdą się dziury i to jakie. 14 grudnia 1946 roku innego mojego przyjaciela, Akowca Lwowskiego, powitał na Kamiennej Górze w Gdyni szef Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa tymi słowami. Ty, Mieciu, ja, Mieczu, ty z Lwowa, ja z Lwowa, a tu polski gestapo i tu twoja mogiła. I kto mu dziś udowodni? Co? Tak? Słowne dowody wystarczały tylko komunistom. Ten, że Mieciu uszedł we Lwowie z życiem, Dzięki lwowiakowi, Żydowi pracującemu na gestapo w charakterze tłumacza. Niewiarygodne i prawdziwe, pan Mojżesz wykradał listy z donosami na miecie. Żaden naród nie ma patentu na głupców czy mędrców, leniów czy pracowitych szubrawców czy świętych. Jest to osiane względnie niesprawiedliwie. Natomiast w systemie nieoświeconego kryptoabsolutyzmu autokreowanie fałszywych bogów Wdrażanie personalnych religii, upaństwawianie człowieka przez władzę idącą z góry na dół, zachwiane zostaje podstawowe prawo przyrody, prawo doboru naturalnego. Urawniłowka preferuje fałszywy awans, posluszną miernotę niszcząc przez osaczanie jednostki inicjatywy oddolną, myśl niezależną z góry na dół, ścieka panika, zaszczepiając tu i wisizm. Co mi tamstwo do dupi Przepraszam za słowa Zagrożeniem dla takich systemów Był nieokiełznany kpiarski element lwowsko-podobny Bo lwowiak jak karaluch Który ponoć wszystko potrafi przeżyć Jak kundel wyga najzakopiorniejszych podwórek Zgina się, gdy zachodzi konieczność Lecz gdy wyprostowuje się Ząbki wypadają bo broni się lirycznymi wierszykami w rodzaju Niech żyje towarzysz Stalin, co usta zło od Malin? Cała Polska to potem podchwyciła. Bo gdy wszystko wywożono, zapewniając, że wsi obudzie, pytał z lwowską ironiczną szczerością. A nie na towarzysz? Budziet, budziet, wsią budziet Potakiwano skwapliwie Echalonami, wiezu Transportami przywiozą Całymi, tak, co było potem Wiemy Pozostaje bezlitosna statystyka Z 63% Polaków Podaję dane z przedwojennego rocznika statystycznego dotyczące Polaków we wszystkich miastach województwa lwowskiego. W Lwowie procent ten był większy, to w nawiasie. A więc z 63% pozostało we Lwowie przyznających się do swej narodowości Polaków 3%. I tutaj to widzę jak wsiadają na mnie niczym nalysą kobyłę niedobitki baciarni przyuczony w naszym mieście w ramach wspomnianej moralności lwowskiej do niewypuszczania z ręki nadziei nigdy, nigdy, jeszcze raz nigdy. I tak chcesz skończyć, Jurciu? Z fixum czy jak Ta Ty migasz Jurciu, na zasadzie naszej szpiewki studenckiej. A ja sobie w ciemnym dole siedzę sam i cierpię dole. Ta na nie, to ty widzisz, Jurciu, na nie, to ja mam Gretę Garbo. Mówiłeś, tato, pamiętasz? Bo mnie zapomnieć nie dajesz. Lwowie, jak jeśli poddał się, to znaczy, że go nie ma. Jeśli bierzesz się do pisania książki tylko po to, by powspominać, ponarzekać, to ta tato, dosyć, dosyć, na miłość boską. Zrozum, ja sam wiele rzeczy chciałbym wiedzieć, chciałbym pomyśleć, co z tym zrobić. Nawet napisałem taką piosenkę. Ta piosenka się nazywa... Chciałbym wiedzieć Ile mieć musisz Pieniędzy w kieszeni Byś mógł Powiedzieć mam ich dość Lecz żebyś potem Już zdania nie zmienił Gdy więcej ich Będzie miał ktoś Powiedz, bo chciałbym wiedzieć, powiedz, bo chciałbym wiedzieć, powiedz, powiedz. Ile ci trzeba razy od nowa stawiać na zgliszczach własny dom, byś rzucił wszystko i pobiegł ratować gdy stanie w płomieniach cudzy dom Powiedz Bo chciałbym wiedzieć, powiedz Bo chciałbym wiedzieć, powiedz Powiedz Ile ci trzeba batów na plecy Byś gdy ci w rękę wpadnie bat Innych batorzyć nie zechciał już więcej Boś sam dobrze poznał, co to bata smak Ach, Powiedz, bo chciałbym wiedzieć, powiedz Bo chciałbym wiedzieć, powiedz, powiedz Ile ci trzeba niewoli kosztować Byś, gdy nie woli przyjdzie kres, własnej wolności nie zechciał budować na cudzej niewoli, Z cudzych lesach. Ach, powiedz, bo chciałbym wiedzieć, powiedz, bo chciałbym wiedzieć, powiedz, powiedz, ile chcesz od nas, Ufności i wiary Byś z niej nie zrobił Choćbyś nawet mógł Nowej religii Z człowieka nie zrobił ofiary A sam już nie chciał Wystąpić jako nowy I fałszywy Bóg No powiedz Bo chciałbym wiedzieć Powiedz Bo chciałbym wiedzieć Powiedz Bo wciąż jeszcze nie wiem. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No powiedz. Tak. I pomyśleć i pomyśleć, że, że ta piosenka mogła iść tylko pod tytułem Ballada w kolorze żółtym, że to nie było chiny, choć. Natomiast później nawet zabroniono mi śpiewać ją w Polsce, dlatego, ponieważ na ostatnim akordzie tak mierzyłem jak z, jak Skalasznikowa do publiczności uderzając w ten akord, czyli dosyć tego nie będzie, nie będziemy puszczać. A Dobrze, wróćmy do książki, do Lwowa. Lwów to był sposób na życie. Hmm. Dla mnie Lwów to było same życie. Pogoda antyfałsz. A propos maleńka dygresyjka. Mam nadzieję, drogi czytelniku, że się przyzwyczailo. i zresztą dziś już kończę tę książkę. W posiadanym przeze mnie słowniku mowy zlodziejskiej, wydanym przez zarządcę cesarsko-królewskich aresztów policyjnych w Lwowie, Antoniego Kurke, roku pańskiego 1896, znalazłem wiele określeń Dziwni. dziwnych. Woda nazywa się arcywiza, stolarz to skrobideska, inspektorat policji dziadownia, kołnierz parkan. Pasek, węgosz Najdziwniej jednak określali złodzieje lwowscy fałsz. Określali go mianem na stronie 25 piąty wiersz od góry Urban. <grywanie> Dziwne, nie? Tak. Minęły czasy ciastek Zalewskiego i mojego taty, bosych przekupek z rynku i parat czternastego pułku ulanów jazlowieckich baciarskich, hulanek, i rocznic na boisku Sokola Macierzy, gdzie słyszałem najpiękniej wykonaną Bogu Rodzica, śpiewaną przez, jak mi się wtedy wydawało, kilkanaście tysięcy ludzi. Zapach mydla i Natowicza zastąpił aromaty poleny, Geru Coopera zastąpił Redford, Tarzana, Superman i dobrze. Wszystko obumiera, by odrodzić się na nowo. Tylko jednego nie da się zastąpić – samego życia. Nie należy go popsuć, bo naprawić Zmarnowane jest życie człowieka, który nie znalazł w nim niczego bardziej wartościowego niż ono samo Prawda, mamo, święta prawda no, Chociaż nie, tyle razy poprawiałaś, nie ma świętej prawdy Jest po prostu prawda albo jest po prostu kłamstwo Lwów był tragiczną przestrogą dla świata dla wszechwładnych, wyrzucanych potem z grobu dlatego, że ze swoimi postępowali równie niegodnie. Dla popleczników tych wszechwładnych, dla rodzimych wciąż bezimiennych gorliwców, którzy mordowali w majestacie bez sprawia najlepszych synów narodu. Rotmistrz 13 Pułku Ulanów, Witold Pilecki, podjął się dobrowolnie przedostać do Oświęcimia, by dać świadectwo prawdzie. Gdy pod koniec 1940 roku przechodni uciekali na żoli Żoliborzu przed Lapanką, on wyszedł na ulicę, by go złapano. Zorganizował w oświęcimiu ruch oporu oficerów i wraz z Janem Redzajem i Edwardem Ciesielskim uciekli z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Sporządził raport, który spowodował u sojuszników zachodnich niedowierzanie i wstrząs. Po wojnie jako jeden z pierwszych wrócił do Polski i zamieszkał przy ulicy Pańskiej 85 w mieszkaniu 6 u człowieka, którego zaprzysiągł w styczniu 1940 roku, a który gdy piszę te słowa siedzi przy mnie w moim mieszkaniu w Warszawie. Ale panie Jerzy Pilecki był nie ze Lwowa, lecz z Lidy. Tak, z Lidy jest moja żona, a z Lwowa jestem ja, który piszę te słowa i na tym przykładzie chcę przypomnieć los poszukiwaczy prawdy. W Lwowie świadków mógłbym szukać długo. Tu mam jednego, który zaczął tylko co dziewięćdziesiąty rok życia, któremu życzę następnej dziewięćdziesiątki, ale coś mi się wydaje, że żyć wiecznie to pan nie będzie. Pan jest świadkiem naocznym i dlatego Pana poprosiłem. Zgadza się? Zgadza się. 6 maja zabrano Pana, Pańską Żonę i Pileckiego na przesłuchanie na parę chwil, bo w domu został piętnastoletni syn. Zgadza się? Tak, zgadza się. To było w roku 47. Żona wróciła pierwsza po sześciu latach, ja po dziewięciu. Marii Szalongowskiej, córce słynnego profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza Ma pan swój lwów, panie Jerzy Karę śmierci, podobnie jak Tadeuszowi Plużańskiemu i mnie Zamieniono na dożywocie Pileckiego Zgladzono Nagle przypływ zmęczenia I strachu chyba Jak niespodziewana ściana mgły przetrzymał Samochodu pędzącego w noc. Myślałem, że mam to za sobą. Nie, to nie strach. Lecz przypomnienie wrażeń sprzed lat i dzisiejszy żal. I któraś tam ściana serca martwica, mówił Lech, mój przyjaciel. Ależ określenie niego diabli. Nazbyt na obrazowy. Nie wiedziałem, że żal może być aż taki. Fizycznie bolesny. Pan Makary, mój świadek, pojechał do domu. Siedzę sam, jak kiedyś nad mogiłką dziuni. Nie pamiętam tak szarej zimy. Ani wiosennej, ani jesiennej. Po prostu nijakiej, bez płatka śniegu. Żona rozebrała choinkę. Ostatnie przypomnienie Lwowa w kolędzie. Bóg się rodzi, moc truchleje. Naszego Franciszka Karpińskiego, autora Kiedy ranne wstają za orze. <słyska> Ale wrzask podniósł jakiś starszy na obozie harcerskim w Juracie, czy ja starni już nie pamiętam, w latach 60. -tych. Smariowaliście, oni są, oni są na terenie. Szeptem śpiewać, szeptem śpiewać. Tej mocy to tak za bardzo truchleć się nie chce, panie Franciszku. Odeszło z tego świata sloneczko rewolucji, przy którym szeptano w Rosji masełko się topi. Odszedł chorąży pokoju, wódz narodów, ale... Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą, jego wybuchając. Gromadę blaznów kolo siebie mając na pomieszanie dobrego i złego, pisał poeta. Który by pisać musiał wpierw umknąć spod pazurów czarnego kota wielkiego językoznawcy. Odszedł wielki językoznawca, ale, ale... Romada blaznów ogarniętych paniką mini stalinków i mikroberiów straszy. Nadal pod wszelkimi postaciami, maskami, koteriami. Żadne sztuczki nie pomogą. Zdemaskować ich może rozbroić tylko i jedynie i wyłącznie prawda. I tylko jej oni się boją. Jak lustra gorgona, może meduza już nie pamiętam. Patrzę przez oszklone Drzwi tarasu na ogród Kikuty drzew sterczą obojętnie W szerzyźnie nieba Tyle tematów nie tknąłem no ale Dotknę tych tematów już Chyba na nowej Kasecie